Pan Przemysław Urbaniak, doradca techniczny z Syngenty, doskonale znać na preparatach do rzepaku i o tym właśnie rozmawiamy. Jeśli chodzi o nasze propozycje na zbliżający sezon, jest to oczywiście do pierwszych zabiegów nadal preparat Toprex, znakomity regulator wzrostu, jeśli chodzi o kierowanie rozwoju tej rośliny, bardziej rozbudowywanie pędów bocznych oraz fungicyd w jednym. Także pragnę tutaj przypomnieć, że jest to również pierwszy regulator wzrostu zarejestrowany w Polsce z tym udowodnionym efektem. I Cały czas jest to produkt, który znakomicie odnajduje się na rynku i jest jednym z najczęściej wybieranych fungicydów przez polskich rolników. Wspomnieliśmy tutaj o tym elemencie doboru odmian w wcześniejszej rozmowie. Są przecież rzepaki karłowe, półkarłowe. To jednak nie jest to samo mieć rzepak karłowy, a rzepak normalny i go regulatorem wzrostu potraktować. Na pewno tutaj zawsze przy wyborze preparatu trzeba się kierować, aby preparat miał jak najlepsze parametry fungicydowe i tutaj Toprex to spełnia. Jeśli chodzi o prowadzenie rzepaków karłowych, może to być dla każdego rolnika jakaś specjalny rodzaj produkcji. Nie chciałbym tutaj jednak w tym miejscu tego rozgraniczać, ponieważ nasze doświadczenia, które prowadzimy z preparatami nie są ukierunkowane na jeden rodzaj z rzepaków, tylko stosujemy to na szerokiej palecie i też zapewniam, że jeśli chodzi właśnie o ten rodzaj, który pani tutaj pyta, również i na takich rzepakach były prowadzone doświadczenia z Toprexem jak najbardziej pożądane efekty, bo jeszcze raz przypominam, że y, mówimy tutaj o dominacji pędu głównego i o rozwoju pędów bocznych i właśnie. A nie o samej wysokości. A nie właśnie o samej wysokości łanu, tej końcowej, którą możemy mieć niższą w przypadku rzepak korowych, a w przypadku innych odmian może być to trochę wyższe. Nam no, tu przede wszystkim chodzi o pobudzenie rzepaku do rozwoju pędów bocznych i to można po to preksie uzyskać przy każdej odmianie i to jest już zmierzony i udowodniony na wielu tysiącach hektarów. Czyli to nie jest tego samego rodzaju regulacja jak w pszenicy, gdzie chodzi po prostu o skrócenie, tylko tu jest jakby bardziej rozbudowane działanie. Tak, można to tak w uproszczeniu jak najbardziej określić. To, co jeszcze dzisiaj prezentujemy podczas tego spotkania w ramach konferencji zimowych, to bardzo szeroko omawiamy zagadnienia związane z ochroną okołokwitnieniową, Ponieważ jeśli chodzi o produkcję rzepaku sporo się zmienia w ostatnich latach, jest to produkcja coraz bardziej intensywna, prowadzona przy dostępie coraz to nowszych technik. Czy chociażby tutaj uprawie w szerokie rzędy, czy też chociażby zmianach w nawożeniu. I plony, jakie osiągają rolnicy, są po prostu znacznie wyższe jak kiedyś, czy nawet wręcz dwukrotnie wyższe niż jest to statystycznie podane w badaniach gusowskich. My też staramy się za tym nadążać i dostarczamy rolnikom produkty które dłużej chronią, lepiej chronią i są właśnie coraz bardziej zaawansowane technologicznie, bo do tej pory rolnicy korzystali z naszej oferty z produktów typu Amistar czy Amistar Extra, a tą technologię można powiedzieć, że na dzisiaj jeszcze udoskonaliliśmy wprowadzając preparat Symetra, który zawiera w sobie jak najbardziej też te wszystkie dobre rzeczy z technologią Mister, ale jest wzbogacona o technologię DuoSafe, dzięki czemu właśnie możemy zaproponować jeszcze lepszy, lepszą ochronę rzepaku, jak i jeszcze lepszy wpływ fizjologiczny na te rośliny, a tego właśnie rolnicy oczekują, bo widzą to, że im rzepak lepiej jest ochroniony, dłużej ta ochrona działa tym mogą się spodziewać lepszych plonów. No właśnie, a jakie perspektywy dla rzepaku zimego w tym roku? Jesień mieliśmy, wszyscy wiemy jaką zima jest, taka bardzo jak w krajach Europy Południowej. Wiosna ma być ponad wilgotna i ciepła, tak przynajmniej twierdzą niektóre prognozy, choć nie wiadomo, czy to prognozy, czy bajkopisarstwo, ale jeśli by tak się stało, to co? Jeśli chodzi o przebieg jesieni, oczywiście on miał duży wpływ, począwszy od problemów ze wschodami rzepaku, kończywszy na bardzo długim rozwoju jesiennym, bo już podają to wszelkie badania naukowe, że mamy znaczne wydłużenie okresu wegetacji i rzepak tutaj bardzo z tego korzysta, tak? On ma czas na, na rozwój, mimo, że nawet trochę później jego wschody mogą nastąpić z raki ubraków goci, to ma ten czas, żeby to nadrobić i jeszcze wyrosnąć do odpowiednich rozmiarów. Również bardzo ważne jest to, że i warte podkreślenia, że rolnicy już o tym wiedzą i jest to powszechna praktyka, czyli stosują regulatory jesienią, zabezpieczając rzepaki przed wybiegnięciem, co znacznie obniża zimotrwałość, chronią je fungicydowo, bo mimo, że było bardzo sucho, jeśli chodzi o zeszłą jesień, to ta presja suchej zgnilizna nie występowała tradycyjnie, tak jak to zawsze było we wrześniu czy początkiem października, ale ona się znacznie przesunęła w czasie i można było obserwować yy, znacznie późniejsze infekcje. I te rzepaki, które były zregulowane, czyli one właśnie nisko siedziały przy ziemi, były ochronione fungicydowo. Myślę, że weszły w zimowanie bardzo dobrze i rolnicy, którzy przystąpią, czy już przystępują do oceny zimotrwałości, właśnie jak to wygląda obecnie, nie będą mieli większych powodów do jakichś tutaj narzekań, czy też myślę, że jeśli chodzi o uprawę rzepaku, na pewno jakieś lokalne straty będą, ale nie powinny one być tak duże jak w roku 2012.